Psalm 31, wiersz 16. W ręku Twoim są losy moje. Dosłownie to słowo losy oznacza czasy, czyli inaczej moglibyśmy to oddać. Moje czasy są w Twoim ręku. Jest to chwalebna prawda, jeśli ona mieszka w naszych sercach. Wszystkie czasy, okresy czasów i to, co wypełnia ten Okres czasu jest w Bożych rękach. Zarówno czasy oczekiwania, jak i czasy spełnienia. Czasy naszego powodzenia i czasy przeciwności, zmagań, doświadczeń. Czas naszego zgromadzenia się razem i też czas, kiedy jesteśmy poza zgromadzeniem, kiedy żyjemy sami. Każda chwila, każda część naszego życia jest w Bożych rękach. I kiedy nasze serca ufają tej prawdzie, nasze serca mogą być wypełnione pokojem. Jeśli, tak jak wielu ludzi, sądzimy, iż to my jesteśmy kapitanami naszej łodzi, iż to my decydujemy o tym, gdzie będziemy mieszkać, czym się będziemy zajmować i co będziemy robić, i nie bierzemy pod uwagę większego kapitana ponad nami, który wzmacnia nasze ręce, aby trzymać ster naszego życia, który swym wichrem może nasz statek w jednej chwili przewrócić i możemy trzymać sobie tak mocno, jak chcemy za ster i możemy mieć najbardziej rozsądne i dalekosiężne plany i to wszystko w jednej chwili może ulec całkowitej zmianie. Ale jeśli wiemy, że ten, który trzyma nasze losy, czy nasze czasy w swoich rękach, jest taki, jak dzisiaj czytaliśmy na początku z innego psalmu, miłosierny, dobry, łaskawy, pełen dobroci. Jeśli wiemy, że ktoś taki ma wszystkie nasze czasy, wszystkie okresy naszego życia w swoich rękach, jakiż pokój może wypełniać naszą duszę, ten, który wyznaczył godzinę naszych narodzin, również w Jego ręku jest godzina naszej śmierci. Ten, który wyznaczył nam czas młodości, siły, wigoru, też wyznaczył nam czas starzenia się i różnych boleści, które temu towarzyszą i różnych ograniczeń, które na nas przychodzą. Wszystkie nasze czasy są w Jego rękach. I chociaż niejednokrotnie chcielibyśmy przedłużyć pewne czasy, a skrócić inne, nie mamy takiej władzy. Nikt z nas nie jest w stanie przedłużyć swojej młodości. O tak, możemy dzisiaj za pomocą kosmetyków i różnych zabiegów przedłużać pozory naszej młodości. O tak, możemy dołożyć starań, dobrze się odżywiać i ćwiczyć nasze fizyczne ciała, aby... W jakiejś mierze ten nasz wigor i nasze zdolności działania przedłużyły się. Ale to też wszystko tylko wtedy, jeśli Bóg na to pozwoli. Tylko w tej mierze, w jakiej On uzna w swej suwerenności i mądrości, że nam tego udzieli. Cokolwiek dzieje się w Twoim i w moim życiu, przez jakikolwiek okres życia przechodzisz, ważne jest, aby ja i Ty pamiętał, iż jest to w Bożych rękach. Iż Bóg dopuszcza te rzeczy, sprowadza te rzeczy, przygotowuje te rzeczy i sprawia, iż one mają miejsce w naszym życiu. Dlatego, iż Bóg ma swoje dobre zamysły. Iż Bóg chce w tym czasie objawić nam coś, czego nie objawi w innym czasie. Chce zmienić w naszym życiu, ku lepszemu, coś, czego nie zmieniłby w innym czasie. Dlatego dopuszcza różne czasy. Dlatego różnie kieruje nasze drogi, jeśli przechodzisz w swoim życiu czas, który wydaje się być złym czasem i trudno ci dostrzec jakiekolwiek pozytywne owoce tego, przez co przechodzisz i z czym się zmagasz. Niechaj twoje serce zaufa Bogu, w którego ręku są wszystkie twoje czasy. Oto ostatnio przyglądaliśmy się Dawidowi, temu okresowi jego życia w którym widzimy schodzi niżej i niżej i niżej. Chociaż pozornie, chociaż patrząc na okoliczności, moglibyśmy powiedzieć, że jest to czas pokoju dla Dawida. Jest to czas odpoczynku dla Dawida. W końcu wyrwał się spod prześladowań Saula i zamieszkał sobie u Filistynów. Zamieszkał w warownym mieście. Już nie musi jak wcześniej uciekać z jaskini do jaskini, z pustyni na pustynię, z puszczy na puszczę. Wydaje się, że jest to czas odpoczynku dla Dawida, czas pokoju dla Dawida. I jeśli tylko patrzylibyśmy na okoliczności jego życia, tak moglibyśmy sądzić. Ale niestety duchowo jest to czas, w którym Dawid odchodzi od Boga. Jest to czas, w którym nie tworzy żadnego psalmu, jest to czas, w którym nie pyta się Boga, jest to czas, w którym jego sercu następuje jakaś zmiana obojętności wobec woli Boga. Jest to czas, w którym Dawid zaczyna czuć się bezpiecznie w tym, co sobie tam w ziemi filistyńskiej zbudował. Dochodzi do tego, jak widzieliśmy, że jest gotów stanąć u boku króla filistyńskiego i walczyć przeciwko Izraelowi. I ostatnio widzieliśmy, jak to Bóg w swej łaskawości wyrwał go z tego miejsca, zachował go od walki z Bożym ludem. I widzimy też tą właśnie Bożą opatrzność i ten Boży czas że we właściwym czasie Bóg sprawia, iż Dawid wraca do syklak. Wyobraźcie sobie, że ta wyprawa Dawida odwlekłaby się o tydzień i Dawid pozostałby w syklak jeszcze tydzień, gdy najechali Amalekici. Wtedy prawdopodobnie daliby im odpór. Wtedy zachowaliby swoje żony, swoje dzieci, swój dobytek, obroniliby i wydawałoby im się, czy przynajmniej Dawidowi wydawałoby się, że doświadcza kolejnego Bożego błogosławieństwa. I ta dyscyplina, ta kara, to co miało nim potrząsnąć i to co miało go otrzeźwić, nie spotkałoby go. Z drugiej strony wyobraźmy sobie, że przyszedłby z powrotem do syklak tydzień później. Czy wtedy udałoby mu się dopędzić Amalekitów i odzyskać to wszystko, co stracił. Ale Bóg tak to wszystko zaaranżował, że w idealnym czasie Dawid nie był obecny w syklak. I właśnie w tym czasie Amalekici najechali na południe i zastali to miasto puste i nikogo nie zabili, tylko wszystko zgrabili, spalili to, co zostało, te resztki i odeszli. I Dawid nie wrócił po tygodniu, po dwóch, po miesiącu, ale wrócił po trzech dniach. I widzieliśmy, że gdy wrócił, i on, i jego żołnierze w pierwszej chwili popadli w rozpacz i trudno im się dziwić. Na widok spalonego miasta, na widok pustki w tym spalonym mieście. Nie ma żon, nie ma dzieci. Wszystko zgrabione, wszystko zabrane. Czytamy, że płakali, aż nie stało im łez. Co więcej, przyjaciele Dawida popadli w taką gorycz, że w ich sercach zaczęła rodzić się chęć zemsty. Ale na kim się tu mścić? A malekitów nie ma. Natomiast jest Dawid. Jak człowiek jest w takim dole, gdy kiedy cierpi, to łatwo sobie szuka winnego wokół siebie. I w tym momencie Dawid był tym najlepszym kozłem ofiarnym. I zaczęli między sobą rozmawiać o tym, żeby go ukamienować. I to był punkt zwrotny w życiu Dawida. Ostatnio żeśmy o tym szerzej mówili. Ten moment, kiedy wszystkie podpory z życia Dawida zostały zabrane. Kiedy nie miał dokąd się udać, nie miał... Żadnego miejsca, skąd mógłby oczekiwać pomocy, wręcz przeciwnie, wszędzie mógł spodziewać się tylko wrogości i odrzucenia. To był moment zwrotny w życiu Dawida. Czytamy, że wtedy po raz pierwszy od długiego czasu Dawid zwrócił się do Boga. I czytamy, że znalazł siłę w swoim Bogu. Bracie i siostro, nie chcę powtarzać zeszłego kazania z zeszłej niedzieli, ale chcę jeszcze raz to podkreślić. Niestety w naturze wielu z nas, jest to, że jeśli mamy jeszcze jakąś spróchniałą laskę choćby, to będziemy się na niej opierać, zanim zwrócimy się do skały, która się nie chwieje. Jakże często jest tak, że mamy Boga ze wszelkimi Jego możliwościami, a my rozglądamy się za tymi naszymi spróchniałymi laskami. Jakże często Bóg musi nam połamać tę jedną po drugiej z naszych lasek, abyśmy w końcu oparli się na Nim całym sercem. Iluż jest takich chrześcijan, którzy ustami, owszem, wyznają wiarę w Boga, mówią o tym, że owszem, Bóg może pomóc, wiedzą, że Bóg jest wielki, ale w ich życiu... Nie, oni muszą się na swoich spróchniałych laskach opierać. Oni muszą jeszcze z tej, z tej pomocy skorzystać i z tamtej pomocy. Owszem, pomodlą się, bo co zaszkodzi? Nie zaszkodzi, pomodli się. Bracia, siostry, pomódlcie się za mnie. Ale nie jest to w serce wiary, które kładzie swą ufność Bogu. Jest to po prostu... Religijna laska, równie spruchniała jak wszystkie inne. Są to tylko słowa, są to tylko takie właśnie religijne gesty, za którymi nie kryje się oparcie na Bogu i stąd też nie ma rezultatu. Potem jest frustracja, potem jest obrażenie na Pana Boga, że On nie działa, On nie pomaga mi. Ale tak naprawdę opieramy się na innych rzeczach. Bóg nie jest pierwszy. Jakże często taka sytuacja ma miejsce w życiu ludzi, którzy mówią, iż wierzą Bogu. I Bóg o tym wie. I Bóg wie, że to nie jest dobre miejsce dla nas. I dlatego Bóg sprawia taki czas w naszym życiu, który prowadzi nas do zrozumienia, że tylko On jest skałą. Że tylko w Nim są wszystkie nasze źródła. Że tylko w Nim jest nasza pomoc. Że tylko w Nim jest nasze zbawienie. Że tylko w Nim jest życie i to życie obfite. Cały czas mówię to pamiętając o tym, że to nie oznacza braku aktywności z naszej strony czy takiego czekania, żeby z nieba nam spadło. Nie o tym mówię. Mówię o sercu, które ufa Bogu. Mówię o sercu, które wie, że tylko Bóg może mi pomóc i które stawia Boga na pierwszym miejscu i do Niego woła i do Niego się zwraca i na Nim polega i robi wtedy to, co Bóg mu każe czynić. I dzisiaj to zobaczymy, że Dawid, kiedy nastąpił ten zwrotny punkt w jego sercu, Dawid przeszedł do działania, ale to już było inne działanie niż wcześniej. Wcześniejsze działanie, jak widzieliśmy, wynikało z czego? Z jego strachu o własną skórę. Mówi, z pewnością pewnego dnia zginę z ręki Saula. Pamiętacie to, jak Dawid do siebie w swoim sercu mówił? Słowa niewiary, nie słowa ufności ku Bogu, ale sam sobie wmawiał, iż nie ma dla niego ratunku, iż w końcu Saul go dopadnie, iż w końcu zginie. A tutaj, w tym momencie kryzysu, w tym momencie, kiedy wszystko wydawało się być skończone i wydawało się, że już kres Dawida jest faktycznie naznaczony, że jego dni są policzone, że to jeszcze może godziny i zginie, w tym czasie Dawid wzmacnia się w swoim Bogu. Przychodzi do Niego wierze w pokucie, bo nie ma doświadczenia łaski Bożej bez pokutującego serca. Przychodzi do Niego i wzmacnia się w Nim. Być może, tak jak mówiliśmy, wspomina Jego Przeszłe dzieła w swoim życiu, przeszłe wyzwolenia. Być może opiera się na jego obietnicach. Nie wiemy dokładnie, cóż to oznaczało. To, co wiemy, to to, że przyszedł do Boga i znalazł siłę w swoim Bogu. I następna część tego rozdziału pokazuje nam, jaki jest owoc tego zaufania Bogu. I bracie i siostro, jeśli mówisz mi, że ufasz Bogu, to zobaczysz owoc. Ale jeśli mówisz mi, że ufasz Bogu i są to tylko słowa, to nie będzie owoc. Chrześcijaństwo to nie jest jakaś teoria, która po prostu jest w naszej głowie albo jej nie ma. Życie z Chrystusem, życie z Bogiem ma konkretne rezultaty w naszym życiu. Jest konkretny owoc polegania na Bogu. Jest konkretne doświadczenie Boga w naszym życiu. Jeśli tego nie ma, to Słowo Boże mówi, że masz martwą wiarę. Masz pozór, że żyjesz, ale jesteś martwy. Jesteś jak grób. Pobielany. Mamy tyle obrazów w Biblii, które przestrzegają nas przed taką wiarą, która nie rodzi owocu, nie rodzi jakiegoś działania konkretnego, nie rodzi jakiegoś życia, które dowodzi tego, że mamy wiarę. Dzisiaj mamy wiele wmawiania sobie wiary, mamy taką samohipnozę, że ludzie wmawiają sobie pewne rzeczy, ale to nie jest nic nowego. To nie jest nic nowego, to już Jan Chrzciciel mówi, nie wmawiajcie sobie, żeście dziećmi Abrahama, do tych, którzy przychodzili tam do Niego. I dzisiaj w kościele jest wielu ludzi, którzy wymawiają sobie, że są wierzący, ale wszystko co mają to to co sobie wymówili. Nie ma owocu ich życia, nie ma postępowania, nie ma działania, które byłoby dowodem tego, że faktycznie nawrócili się do Boga, że faktycznie ufają Bogu, że faktycznie żyją w Bogu. Ich słowa to są słowa niewiary. To są słowa maruderów, to są słowa malkontentów, to są słowa ludzi, którzy nie ufają Bogu. Ich życie ich postępowanie dowodzi tego, że nie mają społeczności z żywym Bogiem, że nie mają sobie tego strumienia życia. Ale dzisiaj, zamiast zrobić to, co Dawid zrobił, zamiast przyjść do Boga i przyznać się do tego, że nie mam w sobie życia, że moje chrześcijaństwo jest marne, że moje owoce są niezadowalające albo brak mi owocu, brak mi wiary, brak mi miłości do braci, brak mi zaangażowania w Królestwo Boże, Wmawiamy sobie, że wszystko jest dobrze Wmawiamy sobie, że uwierzyliśmy Wmawiamy sobie, że wszystko jest dobrze Nasza dusza jest zbawiona Bośmy wyznali coś naszymi ustami Bośmy coś powiedzieli, bo coś przeżyliśmy emocjonalnie Bracie i siostro To nie jest droga zbawienia To nie jest droga odnowy To jest droga utwierdzania Ciebie W tym tragicznym stanie, w jakim się znajdujesz Że żyjesz w jakimś rozdwojeniu Że mówisz tak, wierzę ale twoje życie, mówi, nie wierzysz. Mówisz, jestem wierzący. Ale twoje słowa zaprzeczają temu. Twoje podejście do życia, twoje podejście do tego, co się dzieje, nie jest dowodem tego, że wiesz, iż to wszystko jest w Bożej ręce. Jeśli wierzysz, jeśli ufasz, to to będzie odzwierciedlało się w twoim podejściu do życia, w twoim podejściu do tego, co dzieje się w twoim życiu. I będzie owoc tego. I bez tego, bracia i siostry, nie wmawiajmy sobie. Naprawdę jesteśmy tak przestrzegani przez Słowo Boże, aby cokolwiek sobie wmawiać, że nie wiem, jak to całe pozytywne myślenie, jak to się dobrze sprzedaje w Kościele. W świetle tego, co Słowo Boże nam mówi, abyśmy się nie dali zwieść takim rzeczom, abyśmy nie dali się omamić jakimś pozorom, ale żebyśmy badali nasze życie, żebyśmy upewniali się, czy w ogóle mamy wiarę, czy trwamy w wierze, żebyśmy... Patrzyli, jaki owoc wydaje nasze życie, abyśmy siebie osądzali, abyśmy byli surowi wobec siebie samych i tego, czy jesteśmy pełni owocu, czy nie, wiedząc, że jeśli my siebie nie będziemy dzisiaj sądzić, jeśli my dzisiaj nie będziemy z tego pokutować, to przyjdzie dzień, kiedy będzie za późno na pokutę. Będzie za późno, żeby coś zmienić, kiedy nadejdzie Boży sąd i Boży ostateczny wyrok o jakości naszej wiary. Dlatego dzisiaj jest czas, by patrzeć na takiego człowieka jak Dawid, który tak zbłądził, który tak daleko odszedł od Boga, ale gdy pokutował, gdy szczerze przyznał się do marności swojego życia, kiedy znalazł siłę w Bogu, to widzimy, że to przyniosło zbawczy owoc jego życia, przyniosło od razu przemianę. W wierszu szóstym czytaliśmy o tym, iż Dawid pokładał swoje zaufanie w Bogu. 30 rozdział pierwszej księgi Samuela, czyli innymi słowy tutaj dosłownie biorąc to wyrażenie w oryginale, Dawid znalazł siłę w Bogu. Dawid umacniał się w Bogu. I zobaczcie, jak, jaki jest rezultat tego, natychmiastowy rezultat. Wers siódmy, rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka, przynieś mi efot. I Ebiatar przyniósł efot Dawidowi. Dawid zapytał się jachwę, tymi słowy: jeżeli puszcza się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonie? Popatrzcie na Dawida. To jest żołnierz, który od lat toczy walki. To jest żołnierz, który wie, co to wróg, wie, co to wojna. Nie jest mu obca walka. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, co tu się pytać Boga. Tak? Zabrali mu żony, zabrali mu dzieci, spalili miasto, w którym mieszkał. Co tu się zastanawiać? Iść i bić wroga. Jaki sens się jest pytać Boga, czy ma iść i walczyć? Kto się w takich czasach pyta, co mamy robić, jeżeli ktoś przychodzi i ci spali dom i ci wszystko zabierze? A jednak, zobaczcie, tak jak Dawid przez ten okres nie pytał się Boga i robił to, co uważał, w tym momencie ta skrucha jego serca, ta przemiana, która nastąpiła w tym wzmocnieniu się w Bogu, Dawid wiedział, że wszystko jest zależne od Boga. I może sobie biec za nimi, może walczyć, jeśli Bóg nie stoi za tym, to straci tylko czas, straci tylko ludzi, nic nie wskóra. I w tym momencie Dawid nie kieruje się swoim rozumem, nie kieruje się naturalnym instynktem, nic z tych rzeczy. Dawid woła kapłana, aby przyniósł efot. W tamtym czasie to był sposób uzyskania jakiejś wyroczni od Boga, w ten sposób Bóg przemawiał do swojego ludu. Dokładnie nie wiemy, jak to się działo. Ale w jakiś sposób, kiedy kapłan modlił się, w jakiś sposób Bóg dawał mu odpowiedź. I Dawid chce zapytać się Boga, czy mam za nimi gonić, czy dogonię ich. Widzicie pierwszą zmianę w jego, w jego, w jego życiu, w jego podejściu? Dawid pyta się Boga. Dawid chce wiedzieć, co Bóg o tym myśli. I bracie i siostro, każde pokutujące i zwracające się ku Boga serce, w pierwszej kolejności chcę wiedzieć, co Bóg o tym myśli. Czy to jest Boża wola? Czy to jest coś, co Bóg chce, abym robił? Nie co mi się wydaje, nie co wszyscy wokół robią, nie co jest normalne i oczywiste, ale co Bóg o tym myśli? Czy to jest w Twoim sercu? Czy to Ciebie interesuje? To, to nie chodzi o jakąś błachostkę. Tutaj chodzi o Jego żony, o Jego dzieci. Chodzi o żony Jego wszystkich towarzyszy, ich dzieci i dobytek. To wszystko, co zgromadzili przez te lata. Wszystko, co mają. Ktoś powiedziałby, nie ma co się pytać Boga, człowieku. Trzeba ruszać, nie ma chwili do stracenia. Im szybciej ruszymy, tym szybciej jest większa szansa, że odzyskamy. A jednak Dawid się pytał Boga. Czy ja i ty pytamy się Boga na co dzień? Czy rzeczywiście szukamy tego, co Bóg chce, żeby miał miejsce w naszym życiu? Czy kierujemy się okolicznościami? Czy kierujemy się po prostu tym, czym ludzie w świecie się kierują? Naszym własnym rozumem. Jest wiele rzeczy w naszym życiu, które mają pozór. Możesz być w sytuacji, gdzie logicznym byłoby podjęcie takiej czy innej pracy. Ale czy pytasz się o to Boga? Czy pytasz się o to Boga? Pojawia się propozycja, która daje się być w idealnym rozwiązaniu twojego problemu. Czy pytasz się Boga? Czy od razu wiesz, że to jest to? Skąd to wiesz? Dlatego, że twoje oczy to widzą? Dlatego, że twój mózg wszystko sobie przeliczył i już wiesz, co jest najlepsze dla ciebie? Czy pytasz się Boga? Moglibyśmy mnożyć tutaj różne przykłady naszego życia i moglibyśmy usiąść, podzielić się świadectwami naszego życia, kiedy wydawało nam się, że to czy tamto było idealnym rozwiązaniem. A dopiero z czasem nasze oczy zostały otwarte i okazało się, żeśmy się wpakowali w kłopoty. Że zmarnowaliśmy czas, zmarnowaliśmy pieniądze. Zaniedbaliśmy jakieś rzeczy w naszym życiu, przez to, iż skorzystaliśmy z czegoś, co wydawało się być taką okazją, dlatego że nie pytaliśmy się Boga. A więc pierwszą rzecz, którą tutaj zauważam, po tym punkcie zwrotnym w życiu Dawida, jest to, iż Dawid na nowo pyta się Boga. Zdaje sobie sprawę, że bez Boga nic nie wskóra i się jego pyta, czy ma to robić. A więc pyta się i rzekł mu, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Zobaczcie, jak Bóg mu szybko odpowiedział. Widzicie, jakiś czas temu czytaliśmy, jak to Saul pytał się Boga. Pamiętacie? Saul pytał się Boga i czytamy, że Pan mu nie odpowiedział ani przez sny, ani przez proroków, ani przez losy. Dlatego, że Saul się tak pytał, jak wielu ludzi się pyta. Z takim sercem, nie które jest uniżone przed Bogiem, nie które ufa Bogu, ale właśnie z takim religijnym sercem. Z takim, że jak pociągniesz odpowiednie losy, to dostaniesz odpowiedź. Z takim, że jak otworzysz Biblię, to na pewno coś tam przeczytasz. Z takim, że jak pójdziesz do tamtego czy tamtego, to On na pewno coś ci powie mądrego. Ale nie ma w tym serca, który by ufało Bogu. I Bóg z takimi ludźmi nie chce w ogóle rozmawiać. Oni się mogą pytać, oni mogą prosić, oni mogą pukać. To wszystko daremnie. Jeśli twoje serce nie jest we właściwym miejscu przed Bogiem, możesz zrobić wszystkie swoje religijne sztuczki. Możesz pościć, możesz płakać, możesz się trzęść z emocji, możesz robić wszystkie te swoje rzeczy, ale jeśli twoje serce nie jest szczere wobec Boga, jeśli nie ufa Bogu, jeśli nie jest uniżone przed Bogiem, to wszystko na nic, to wszystko daremne. Saul widzieliśmy pościł, co z tego? W swym poście poszedł do wróżki. Ale Dawid, kiedy z takim sercem, jak tutaj ma, Zwrócił się do Boga. Bóg od razu dał mu odpowiedź. Nie tylko dał mu odpowiedź, ale zobaczcie, zrobił coś więcej. Bóg mu obiecał sukces. Bóg od razu obiecał mu, że gdy się uda, to na pewno ich dogoni i uratuje. A więc Bóg zapewnił go o powodzeniu tej misji. Od samego początku. Mówi, Dawid, będę z tobą. Ruszaj i moje błogosławieństwo jest nad tobą. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim i dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci którzy pozostawali w tyle. i mamy kolejny przypadek, w którym Dawid mógłby się bardzo zniechęcić. Pamiętacie, oni podróżowali ponad 100 kilometrów z Syklak do Afek, aby być tam z Filistynami. Potem wracali kolejne 100, 10, 120 kilometrów do Syklak. A więc mają za sobą ponad 200 kilometrów drogi w jedną, w drugą stronę, w rynsztunku bojowym. Teraz ruszają za Amalekami, i po prostu niektórzy nie dają rady. 200, jedna trzecia jego wojowników nie daje rady, zostają w tyle. To wyrażenie to i mówi o tym, że oni byli słabi, nie dawali rady. Wiecie, tych Amalekitów, jak się później okaże, było, było tyle jak, jak piasku na brzegiem morza. Była to ogromna grupa. Dawid ma tylko 600 mężczyzn, 600 wojowników, i 200 z nich mówi: Nie damy rady. Nie damy rady. Po prostu nie mieli siły. I co teraz? Czy Bóg jest w stanie wyzwolić przez 400? No, jeśli Bóg jest z nami, ktoś przeciwko nam, czy przez 400 tysięcy, czy przez 40, Bóg jest w stanie dokonać tego samego? Jeśli ufasz Bogu, to o tym wiesz. Jeśli ufasz Bogu, jeśli zwróciłeś się ku Bogu, to wiesz, że okoliczności, ludzie, te wszystkie rzeczy, ok, fajnie jest, jak nas jest więcej, fajnie jest, jak możemy, mamy takie możliwości, mamy takie pieniądze, możemy to czy tamto, ale co jeśli tego nie ma? Czy wtedy Pan Bóg już nic nie może zrobić? Czy wtedy już złamujemy ręce i mówimy, nie da się Boże, bo za mało ludzi, za mało kasy, za mało... Jakże często tak podchodzimy. Ale Bóg tutaj powiedział do Dawida, ruszaj, a z pewnością odzyskasz, tak? a uratujesz, dogonisz, uratujesz. I kiedy tych dwustu powiedziało, nie damy rady, Dawid ich zostawił przy tym potoku, Zostawił przy nich dobytek, jak się dalej okaże Zostawili tam wiele rzeczy, to co mieli Jeszcze bardziej się odciążyli Aby móc szybciej ścigać Amalekitów I z tą garstką 400 żołnierzy ruszył za nimi dalej Wiersz 11 mówi nam, że wtem Natknęli się na polu na pewnego Egipcjanina Którego zabrali i przyprowadzili do Dawida Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia Dali mu także kawał kołacza z figami i dwa pęczki rodzynków. A gdy to zjadł, przyszedł do siebie, gdyż od trzech dni i trzech nocy nie jadł nic i nie pił. Zobaczcie, jaki niepozorny epizod. Oto oni gonią w pościgu za amalekitami. Tam jakiegoś człowieka znajdują na pustyni, który umiera trzy dni i trzy noce, nic nie jadł, nic nie pił. Wiecie, jak się goni za własnymi żonami, własnymi dziećmi, to nie ma czasu na takiego Egipcjanina, tam gdzieś, który tam gdzieś umiera. prawda? Jak się do zboru pędzi na nabożeństwo, to tam nieważne, tam, że ktoś tam coś potrzebuje pomocy, czy gdzieś mamy przed sobą święty cel, mamy ważną sprawę przed sobą. tak, tam, Nie patrzmy w tamtą stronę. Ciekawe, że zatrzymali się przy tym Egipcjaninie. Nie czytamy, że to Dawid zrobił, czytamy, że to jego żołnierze zrobili, przyprowadzili do Dawida. I nie chcę tutaj wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale myślę, że ta przemiana, która nastąpiła w Dawidzie i to, że oni go nie ukamienowali, ale ruszyli z nim, usłyszeli słowo Pana, które kapłan im przekazał i zaufali Dawidowi, wpłynęła też na nich. I kolejny tutaj dla mnie element, który dostrzegam, to to, że takie przemienione serce jest czułe na potrzeby innych. Nie kieruje się tylko realizacją swojego planu. Zobaczcie, oni się tu kierują realizacją planu, który im jest wyznaczony przez Boga. Bóg powiedział im, co mają zrobić. I oni jakby tutaj realizują to, co robią, robią na słowo Pana. Ale gdy spotykają człowieka w potrzebie, który umiera, poświęcają mu swój czas, zatrzymują się, karmią go, pozwalają mu wrócić do sił. Ten Nowy Testament na ten temat tyle mówi, że tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jest owocem serca, które ufa Bogu. To jest serce, które jest wrażliwe na drugiego człowieka. To jest serce, które nie przechodzi obok cierpienia, które nie jest tak zajęte sobą i swoimi problemami. Oni mieli tu wielkie problemy, zauważcie, a jednak zatrzymali się, by pomóc temu biednemu człowiekowi, który umierał. I cóż się okazało? Okazało się, że jest w tym ukryte wielkie błogosławieństwo. Że ten umierający człowiek, którego mogli minąć i go nawet nie zauważyć, okazał się być kluczem do ich zwycięstwa. Bracie i siostro, nawet nie wiesz, jak wielkie błogosławieństwo może ciebie i mnie ominąć, kiedy bezdusznie mijamy potrzebujące dusze. Nawet nie wiemy, jak wielki skarb jest ukryty właśnie w tych potrzebujących, w tych słabych, w tych, którzy mogą nam się wydawać, jak tylko w cokolwiek z nim będziemy mieli do czynienia, to tylko możemy stracić. To jest nasza ludzka kalkulacja. Nasz egoizm mówi, człowieku, nie masz czasu, spiesz się, spiesz się, spiesz się Twoje żony, twoje dzieci, twoje sprawy, szybciej, szybciej, szybciej do przodu. Nie masz czasu na tego człowieka. Ktoś inny mu niech mu pomoże. My mamy ważną sprawę przed sobą, My musimy się spieszyć. Bóg się nim zatroszy, niech Bóg cię błogosławi, człowieku. Dawaj, dalej do przodu a nie wiesz, że tam właśnie jest następna wskazówka, że tam jest pomoc dla Twojego domu, dla Twojej żony i dla Twoich dzieci. Tam właśnie leży, tam właśnie w tym umierającym. Jakże często pozory mylą, jakże często kierując się po prostu tym, co widzą nasze oczy, tym, co podpowiadają nam nasze emocje, nasz rozsądek, mijamy się z wolą Bożą, dlatego, że nie jesteśmy posłuszni temu, co Słowo Boże nas mówi. A Słowo Boże jasno nam mówi, że mamy okazać miłosierdzie potrzebującemu. Nie mamy odwrócić naszego ucha, od tego, który prosi nas o pomoc. Ale mamy mieć serca miłosierne, tak jak nasz Ojciec w niebie jest miłosierny. I jeśli twoje serce jest przemienione miłością Bożą, jeśli ty doświadczyłeś miłosierdzia Bożego, jeśli doświadczyłeś przebaczenia, tak jak Dawid tutaj, od nowy, to twoje serce nie pozostanie nieczułe na innych. Tak jak Jan mówi, nie mów człowieku, że kochasz Boga, jeśli swojego brata nie kochasz, jeśli bliźniego nie kochasz, to nie mów, że kochasz Boga to są puste słowa to dowodzi tego twoja obojętność wobec drugiego człowieka dowodzi tego że nie znasz boga jeśli znasz boga to twoje serce jest miłosierne wobec drugiego człowieka bardziej niż wobec siebie samego pan Jezus powiedział nie ci którzy wam odpłacą nie ci którzy mają wam w jakiś sposób oddać którzy będą wdzięczni którzy wcześniej czy później wam oddadzą mówi to poganie mówi takim pomagają takiemu to i poganin pomoże ale mówi, wy macie miłować tych, którzy nie mają wam jak płacić, zaprosić na waszą ucztę tych, którzy nie mają wam jak oddać. To jest wyrazem serca, które poznało Boga, któremu Bóg się objawił w swoim Bo kimże my byliśmy dla Boga, jakże nie takimi ludźmi, którzy nie mają mu jak odpłacić. Nad kim on się zlitował, jak nie nad nami nędzarzami, którzy nic nie możemy mu dać. Jak tu Adaś dzisiaj modlił się, nikt z nas nie mamy czym mu odpłacić, cóż możemy mu dać, czego on by nie miał. Jeśli taki Bóg ci się objawił, jeśli takiego Boga poznałeś, jeśli takiego Boga doświadczyłeś, to rezultatem tego będzie twoje serce, twój stosunek do ludzi wokół. Jeśli tego nie ma, możesz sobie wmawiać, że wierzysz w Boga. Możesz się wmawiać, że kochasz Boga. Jan mówi, jesteś kłamcą. Apostoł Jan w swoim liście tak nam wykłada to czarno na biały. Nie pozostawia tam żadnej szarej strefy. Mówi, jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz, jeśli nie miłujesz bliźniego, którego widzisz, to ty mi chcesz powiedzieć, że ty kochasz Boga, którego nie widzisz. Nie, kłamiesz, nie trzymasz się prawdy. Jeśli kochasz Boga, to kochasz też tego, którego On stworzył. Kochasz tego, którego On zrodził. Kochasz brata, kochasz siostrę, kochasz ludzi. To twoje serce jest wrażliwe na ich płacz, na ich potrzebę. Nie przejdziesz obok nich bezdusznie. I rzekł do niego Dawid, czy jesteś i skąd się tu wziąłeś? A on odrzekł, jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity. Pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem trzy dni temu. Tutaj mamy logikę tego świata. Tutaj mamy wyrachowanie tego świata. Nie włożyć go na wielbłąda, nie pomóc mu. W tym momencie stał się bezużyteczny. Tak, Oni mieli już tylu zrabowanych nowych niewolników, Mieli tyle rzeczy ze sobą, że ten jeden niewolnik egipski byłby tylko ciężarem. Trzeba go leczyć, nie, zostawić go niech skinie, nawet jedzenia mu nie zostawić nic, po prostu wyrzucić go, przestał być potrzebny, przestał być użyteczny, wywalić go. Tutaj macie wyrachowanie tego świata. Jaka jest cena niewolnika chorego w takiej podróży, kiedy ma się tylu nowych niewolników zdrowych, cóż jest warty taki niewolnik? Ale nie dla Dawida. Widzicie tu różnicę tego wcześniejszego Pana i tego nowego Pana? Dla tamtego to Śmieć. wyrzucić śmieci. No śmieci się wyrzuca, po prostu wyrzucili go. Zostawili go, niech się zginie, niech go zwierzęta rozszarpią dzikie, niech go słońce spali, co nas to obchodzi, co mnie to obchodzi, mam, mam tutaj inne rzeczy. Możemy zobaczyć w tych obrazach ludzkie serca, ludzkie podejście do drugiego człowieka. Ilu już jest takich ludzi, którzy nie baczą na to, ilu zginie, Ważne, że ich interesy się liczą, że więcej forsy zarobią. I nieważne, ile ludzi, ile, ile ludzi będzie cierpieć, ile ludzi będzie głodować, co ich to obchodzi. Dla nich jest ważny ich rozwój ich przemysłu, ich polityczne cele. A dla niektórych nawet religijne cele. Dla swoich religijnych celów, iluż tu ludzi cierpiało i cierpi. Bo ktoś realizuje swoje religijne ideały, pomysły. Bracia i siostry, zatrzymamy się tutaj. Jak Bóg pozwoli, za tydzień wrócimy do tej historii. Pozwólcie, że króciutko podsumuję to, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy. Nasze czasy są w Bożych rękach. My często tego nie rozumiemy. Ciężko pojąć nam, dlaczego taki czas czy inny czas. Ale Bóg zapewnia nas, że nasze czasy są w Jego rękach. Pan Jezus mówi do tego stopnia, że nawet nasze włosy na głowie są policzone. Każdy szczegół naszego życia jest Mu dobrze znany. Bóg dokładnie wie, co będzie jutro, co będzie za tydzień, za rok. I dlatego dzisiaj jest tak, jak jest, aby przygotować nas, aby przysposobić nas do tego, co ma przyjść. Bóg też wybrał nas i przeznaczył nas do konkretnych celów. I będzie działał. Będzie tak działał w naszym życiu, aby ten cel w naszym życiu zrealizować. Czy go, czy go zrealizuje, czy nie, to nie jest całkowicie zależne tylko od Niego. To wiemy, że w wielkiej mierze zależne jest też od nas. Czy my będziemy kooperować z Bogiem, czy my poddamy się Bogu, czy my staniemy się Jego współpracownikami, czy będziemy ludźmi sztywnego karku, którzy będą się opierać, których Bóg będzie musiał karcić i smagać. Ale Bóg będzie to czynił w swojej miłości, aby ten cel zrealizować. Będzie nas smagał, będzie nas karcił, będzie nas doświadczał, tak jak Dawida, aż nas złamie. Albo się zaprzemy i zginiemy, tak jak ci na pustyni, których ciała zaległy na pustyni nie weszli do ziemi obiecanej. Ale Bóg zrobi wszystko, żeby nas do tej ziemi wprowadzić. Zrobi wszystko, aby pomóc nam. A więc ważne jest, aby mu się poddać. Słowo że mówi, jakąż to głupotą jest wierzgać przeciwko Bogu, przeciwko Ościeniowi. jakąż głupotą jest walczyć z Bogiem. O ileż lepiej jest szukać Go i poddać Mu siebie, jeśli Mu się prawdziwie poddasz. I to nie jest kwestia jednego razu, to nie jest kwestia wielkiego dnia, ale to jest kwestia każdego dnia. Jeśli Mu się poddasz i będziesz żył takim poddanym życiem, i pozwalał Jemu realizować swoje plany. I będziesz szukał Jego woli. I będziesz się Go pytał. I jakiekolwiek przyjdą po drodze niesprzyjające okoliczności, ktokolwiek Cię opuści, cokolwiek nie zacznie iść według Twojego wyobrażenia, dalej będziesz ufał Bogu. Bóg będzie realizował swój plan w Twoim życiu. A Ty będziesz czuły na Boży głos. I będziesz wrażliwy na drugiego człowieka. I nawet nie wiesz, jak wielkie błogosławieństwo Bóg ma w tym wszystkim dla Ciebie przygotowane. Jak zobaczymy dalej, czytając ten fragment, Dawid nie tylko odzyska to wszystko, co stracił, ale jeszcze wiele, wiele zyska. Całe to doświadczenie, chociaż było tak bolesne i tak trudne i było w nim tyle zagrożeń, tyle niebezpieczeństw, ostatecznie okaże się Bożym, dobrym błogosławieństwem, bo taki jest nasz Bóg. Jest dobry i nie chce dla żadnego z nas, dla żadnego człowieka czegokolwiek złego, jeżeli coś złego nas spotyka, jest to wynikiem naszego nieposłuszeństwa, naszego trwania w grzechu, naszego... Ja mówię złego w takim ostatecznym sensie. Tak nie mówię o tym, że przyjdzie na ciebie choroba, to od razu jest to wynikiem twojego niebezpieczeństwa, przyjdą jakieś kłopoty finansowe. Nie rozumiecie, o czym mówię. Mówię o złym przez wielkie Z. Tak? Jeżeli to zło na ciebie spadnie, czy na mnie, to nie jest to wynikiem tego, że Bóg zaplanował to zło przez wielkie Z. Bóg zaplanował różne doświadczenia, różne problemy, różne rózgi, tak, ale ku dobremu, przez wielkie D, ku wielkiemu dobru naszego życia. I to jest Boży zamysł i to jest Boży cel, aby dać nam życie, nie aby nas zabić, nie aby nas zniszczyć. Dlatego, bracia i siostro, i niechaj ten, ta historia będzie dla mnie i dla ciebie pouczeniem i zachętą do tego, by szukać owoców w naszym życiu, jeśli nie dostrzegamy chociażby tych owoców, które tutaj są ufania Bogu, pytania się Boga, polegania na Bogu, szukania Jego woli najpierw i wrażliwości na drugiego człowieka, to nie wmawiaj sobie, że wszystko jest dobrze, ale raczej pokutuj. Ale raczej cofnij się do tego miejsca, od którego Dawid zaczął na tym etapie swojego życia. Cofnij się do tego miejsca, by szczerze otworzyć swe serce przed Nim, by znaleźć oczyszczenie dla swej duszy, by znaleźć przemianę, by znaleźć siłę w Bogu, aby tak żyć. Bo do tego nie jesteśmy sami z siebie zdolni. Do tego potrzebujemy Jego siły. Jego mocy, Jego uzdolnienia każdego jednego dnia. Dlatego musimy w Nim blisko trwać, aby móc tą siłę z Niego czerpać. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Ojcze nasz, prosimy, by Twój Święty Duch dał nam rozumieć to, co do nas mówisz. Dał nam przyjąć Twe słowo, dał nam wejrzeć w nasze serca i nie pozostać obojętnymi na Twój głos. Ty mówisz do nas, drogi Panie, dlatego, że miłujesz nas. Nie chcesz, abyśmy zginęli, nie chcesz, abyśmy z synu uporze Stracili te błogosławieństwa, które masz dla nas w każdym czasie, zarówno w czasie młodości, jak i starości, w czasie zdrowia, jak i choroby, w czasie powodzenia, jak i różnego rodzaju klęski, doświadczeń. W nich wszystkich, Panie, jesteś w stanie obdarzyć nas błogosławieństwem i to nie tak bardzo te okoliczności, jak nasza reakcja na nie, jak nasze zaufanie Tobie w pośród tych okoliczności i doświadczenie Ciebie determinuje to, co rzeczywiście w naszym życiu się dzieje i czego doświadczamy i czy prowadzimy obfite życie czy jakąś marną wegetację i pustkę i pustynię i jakieś zło trawi naszą duszę Panie, niechaj to słowo też będzie Twym balsamem uzdrowieńczym balsamem dla naszych dusz będzie głosem kierującym nas do miejsca odnowy do miejsca zbawienia, do miejsca przemiany niechaj będzie codziennym drogowskazem Szukania Ciebie, polegania na Ciebie, na Tobie i doświadczania tej przemiany, która będzie widoczna w naszym myśleniu, naszych słowach i wszelkich naszych czynach, naszych reakcjach, naszym traktowaniu ludzi wokół. Prosimy, kochany Panie, niechaj to Słowo wyda w nas zbawczy owoc, błogosławiony owoc. Prosimy. Amen.